Tam w kolejnej audycji skóry poświęconej uciszcie tę kurę, ale nie nożem, weźcie coś potężniejszego. Robimy bulionik i na rosołku będzie wspaniała zupa dyniowa. O to chodzi, trzeba zajadać w Halloween właśnie takie posiłki, jakoś związane z tym mrocznym czasem. Ja właśnie popijam sobie czarną herbatę. Czarną jak ziemia, w której została pogrzebana matka Kerry. A do tego zajadam... Mm. Zajadam do tego kocią hałę. Mm. Dokładnie tak. Mm. Przepyszny twór chorej wyobraźni cukierników ze wschodu Polski. Jest kozia chałwa, serowa, to dla satanistów. I chałwa kocia. Otóż możemy tu znaleźć zmieloną wątróbkę kotów za wschodniej granicy. I świetnie komponuje się to ach, z klasyczną cejlońską herbatą. Ale dajmy spokój już tym kulinariom i powiedzmy, o czym dzisiaj nie będziemy mówić? Otóż nie będziemy słuchać muzyki twórców, którzy zwykle są podpinani pod właśnie Halloween. Czyli jeżeli goście grają mocną muzykę, hard rockową, heavy metalową i ona w jakiś sposób zahacza tematycznie, tekstowo o duchy, wiedźmy, etc., to można tego niby słuchać na Halloween. Ja szczerze mówiąc, w tej muzyce, pod tym kątem, jeśli patrzeć, to klimatycznie, co ona nam tutaj ewokuje, przywodzi na myśl raczej ostre granie. Przykładowo, nawet jeśli twórcy, których image na scenie odnosi się bezpośrednio do świata horroru, tacy jak Ellis Cooper, Robią nawiązania w swojej muzyce, to mnie to nie do końca pasuje, zaraz wytłumaczę, jak na przykład w tym kawałku. Posłuchajcie i zgadnijcie, o jakiego morerce szaleńca tutaj chodzi. Ellis Cooper, y oczywiście mamy tutaj to charakterystyczne, k k k ale jest ono bardzo schowane w tle. No i przecież jest to zwykły rokowy kawałek, którego moglibyśmy słuchać no, w każdy inny dzień. Więc, więc tego typu utworów nie będziemy słuchać. No, na przykład zespół Halloween, który w swoich okładkach odwołuje się do estetyki dyni, stracha na wróble i tak dalej, ale w kwestii muzycznej no, jest to zwykły metal. Jest to zwykły metal. Natomiast ja lubię coś takiego, co już na poziomie muzycznym przywodzi mi na myśl to, co miłośnicy horroru uwielbiają. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Otóż taki sympatyczny dżingiel. Właśnie, oczywiście można by odnajdywać takie stany pośrednie. I znalazłem pewien utwór zespołu Landscape o tytule będącym imieniem i nazwiskiem jakże przez nas uwielbianego miłośnika świeżej kąpieli pod prysznicem. I w tym utworze, który jest właśnie no raczej takim zwykłym utworem popowym, dyskotekowym może za leciutko, twórcy bardziej postarali się oddać na poziomie muzycznym właśnie atmosferę z filmu. I tutaj mamy taki charakterystyczny syntezator w tle, który jakoś nawiązuje do tych charakterystycznych skrzypiec wyjących, tnących jak nóż. Muzycy mogli tutaj jeszcze więcej napakować takich nawiązań, no chociażby odgłos muchy, której Norman Bates przecież by nie skrzywdził mogę sobie wyobrazić latającą muchę, którą nagle prawda, pik, ktoś uderza i zabija no w tym utworze tego nie ma To stand the case, you have to go back to the time 10 years ago when the young Norman murdered his mother and her lover. Mattress, perhaps the most unbearable crime of all, Norman refused to come to terms with the horror of his death. His mother was still alive. He stole her corpse and preserved it by chemicals. He kept her alive by wearing her clothes speaking with her voice, thinking her thoughts. He became both mother and son. Norman Bates, a normal, healthy young man with regular interests and habits. And Mrs. Bates, a clinging, possessive woman, and a homicidal maniac. When Norman encountered the girl at the hotel, his sexual instincts wanted he desired. Her. This was too much for the other side of Norman's personality. In a jealous frenzy, Mother murdered the girl. When two personalities share the same mind, there is always conflict. Now that conflict is over. Mother has taken over Norman's mind, perhaps for all time. Norman Bates no longer exist. To jest coś pośredniego pomiędzy tym, czego nie będziemy słuchać, a co chciałbym dzisiaj z wami pozłać. I teraz i wejdźmy od razu na głęboką wodę. Posłuchajmy najpierw kilku odgłosów z filmu, z filmu z lat 70. They're free. Jeśli ktoś zapytałby mnie, jaka jest moja ulubiona wytwórnia filmowa, no spróbujcie takich nowo poznanych ludzi powypytywać, jaki jest twój ulubiony reżyser, jaki jest twój ulubiony film, jaki jest twoja ulubiona książka. Jeżeli chcecie go bardziej zdenerwować, no bo mm, może się ktoś interesować literaturą i może jedną książkę czytać raz na 13 lat, to możecie go zapytać, jaki jest wasz ulubiony architekt, albo na przykład jaki jest wasz ulubiony designer mebli. Ale jeżeli go najbardziej chcecie zainteresować, jeżeli go najbardziej chcecie zdenerwować, Tak, żeby chciał wbić wam widły i przysmażyć na ognisku, to zapytajcie go jaka jest twoja ulubiona wytwórnia filmowa. What madness like What secret brother and sister of fear." Z tej właśnie wytwórni pochodzą te dźwięki. Jakże charakterystyczny głos lektora. Sanity from madness. I'm not Elizabeth. I'm not. The torments of the flesh from the demons of the mind. Jakże charakterystyczne napięcie, paranoia i różne dziwactwa, kolory. It is no ordinary game these children play, but a ritual as old as the droids is profane as a witch's sabbath. What's wrong? It's a warning of death. But it's only a ritual? No. No. But it is a human madness that pursues her. She will not be the first victim, nor the last, of the demons of the mines. Hammer Horror. Legenda kina, można powiedzieć niszowego, ale takiego, którego jeśli ktoś już zacznie się interesować nie tylko horrorem, ale historią kina, to wie, że Hammer Film ma swoje miejsce właśnie w historii kina. Nie będziemy teraz rozwijać tego tematu, bo przejdźmy do historii, do historii właśnie z tego filmu, którego skrawki w waszej wyobraźni kotłują się jak diabły na szpilce w ten halloweenowy, halloweenowy, halloweenowy Halloween wieczór. Mam nadzieję, swoją drogą, że dzisiaj żadnych żadnych gości nieproszonych nie będzie. Zabiłem okna, drzwi deskami, zabarykadowałem się całkowicie, zombie żaden ani Dracula nie wleci do okna dzisiaj. Mówię to wam ja, miłośnik filmu Demony Umysłu. Wyzyka ta oczarowała mnie. Uwielbiam filmy z wytwórni Hammer, a najbardziej uwielbiam ich scenografię. Oglądanie scenografii w tych dziełach jest, jest przyjemnością samą dla siebie. I zawsze przy okazji każdego filmu sądzę sobie likier z kiszek chińskiej. Stonogi. Natomiast film Demony umysłu no jest dosyć nietypowy, jak na wytwornie Hammer. Mamy tutaj raczej horror w sferze umysłu. Siostra, brat, rodzina, matka, siostra z bratem spółkuje, brat jest szalony, nie wiadomo czy siostra też, ojciec wpada w szał, rodzina, do której nie chcielibyście trafić. W dodatku mieszkają w samotności, w zamczysku, gdzieś w jakimś pałacu, na skraju lasu, oczywiście mamy w tym filmie scenę obserwacji przez lornetkę pola widzenia, Roz rozumiecie o co mi chodzi. W każdym dobrym horrorze powinna być scena obserwacji przez lornetkę bądź lunetę pola widzenia. Rozumiecie o co chodzi? O, dobra. Film polecam, aczkolwiek właśnie dla smakoszy tej jakże wyjątkowej, brytyjskiej wytwórni Hammer Horror, w której cenieni aktorzy, tacy jak Christopher Lee, Peter Cushing czy Vincent Price pokazali to, co potrafią najlepsze. ta oczarowała mnie i przypomniała mi klimat pewnego wczesnego opowiadania Stephena Kinga, które właśnie dzieje się w takim starym domu, gdzieś na pograniczu lasu jakiejś rozległej łąki czy wrzosowiska. Ale to już zupełnie inna historia. Drzwi nagle się rozwarły. Słucham. Gospodyni wpatrywała się w niego. Była stara, odpychająco stara. A teraz chciałbym przejść do jeszcze innej historii. O, w ogóle święto Halloween przybyło do Polski nie wiadomo skąd. Z Marsa, z kosmosu. Chyba z piekła. w końcu jest to Halloween i wzbudza kontrowersje w naszym kraju. I ja tutaj nie chcę stawać po żadnej stron. Dla mnie osobiście 1 listopada to święto zmarłych, natomiast dzień wcześniej jest to święto horroru filmowego. Natomiast żeby tutaj załagodzić pomiędzy dwoma zwaśnionymi stronami troszkę załagodzić y, właśnie nie tylko tym likierem ze chińskiej istonogi, wysokoprocentowym likierem swoją drogą, to mam dla was y, bajkę, historię prawdziwą z książki polskiej, zbierającej historię ze Śląska. Książka Schlechtsche Schichten, wydana w dwóch językach czyli śląskie opowieści z dreszczykiem. I przeczytam wam podanie pewne pod tytułem Nocne zebranie w kościele, które pokaże wam, że właśnie w tym okresie ludzie w Polsce także się straszyli i opowiadali tego typu okropne, straszne historie. I są to śląskie opowieści z dreszczykiem, wydane w roku... W 2011 roku w okolicach Opola i jest to rzecz dla miłośników właśnie grozy, dla miłośników grozy i różnych polskich ciekawostek. Natomiast czy to was przestraszy? Czy to was przerazi? No to ja wątpię, bo Polacy raczej straszyć nie umieją. No Polańskiemu udało się. Być może dlatego właśnie, że nasi pradziadowie opowiadali tego typu historyjki, które. Kiedy dałem mojej babci do przeczytania, to właśnie zaśmiała się, powiedziała, że jej ojciec też takie głupoty opowiadał i właśnie, że pełno tego typu historii było przekazywanych z ust do ust. I teraz ja przekażę wam te historie. Nocne zebranie w kościele. W dzień zaduszek pewna kobieta przechodziła koło kościoła w pobliżu Zabrze. Zabrze to jest południowa Polska, pomiędzy Katowicami a Gliwicami. No może ktoś tam z was był, jeżeli nie, nie polecam. Pewna kobieta przechodziła koło kościoła w pobliżu Zabrze. Zauważyła, że świeci się tam światło. Postanowiła zobaczyć, co też tam się dzieje, bo przecież to nie pora na nabożeństwa. Było późno, pewnie jeszcze ze dwie godziny przed północą. Ciekawość nie dawała jej spokoju. Cóż to za nowe zwyczaje? Gdy stanęła w drzwiach, zobaczyła, że cały kościół jest pełen klęczących postaci. Wyobraźcie sobie to? Pada deszcz, o właśnie u mnie pada deszcz. Przechodzicie w nocy obok jakiegoś kościoła, kiedy nie powinno tam nikogo być. I widzicie takie coś? No, szok, szok. Jedna z nich, z tych postaci, widząc kobietę, podniosła się, podeszła do niej i wyszeptała: Ratujcie się, kobieto! Uciekajcie stąd co prędzej! I tu natychmiast! inni was zobaczą, rozszarpią. Wy, ludzie żyjący, możecie każdego dnia wejść do kościoła, lecz my, biedne dłoże, ciścicowe, możemy tu się znaleźć tylko raz w roku, na zaduszki. Pragniemy wtedy mieć spokój. Nie chcemy, aby nam przeszkadzało. No, no, taki jest urok tej książeczki, że to nie jest y, proza pokroju Stefana Grabińskiego. Te opowiastki z dreszczykiem są właściwie takimi przypowieściami, które przekazywane z ust do ust, jak już mówiłem, tak jak ta kocia chałwa, mają przestrzegać i uczyć ale no jednak trzeba wziąć pod uwagę, że taka sytuacja, no to jest straszna, prawda, bo kobieta spotykała... kobieta spotkała duchy. Tak więc Halloween i straszenie się opowieściami z resztykiem już od zarania dziejów na ziemiach śląskich? Ha, pomyślcie nad tym sami. Zapraszamy do reklamy. Halloween. Newsweek magazine calls it a superb exercise in the art of suspense, the most frightening flick in years. Halloween. The Chicago Sun-Times says it's so scary, I would compare it to psycho. It's the kind of picture, says the Chicago Tribune, that forces you to sleep with the lights on. A masterpiece, says New York's New Times. Halloween. From Compass International. Rated R. Żegnamy reklamy. Natomiast przy okazji naszego dzisiejszego spotkania będziemy mówić o scenach i momentach w filmie, które tak nas przeraziły, że ciarki przechodziły nam po plecach na samo wspomnienie owego strasznego momentu, owej strasznej chwili. Ja powiem wam, jaka jest moja scena najbardziej przerażająca, ale zanim zdradzę wam, co mnie tak przeraziło, to zapraszam pierwszego gościa, miłośnika horroru, który opowie nam, czego on się bał. Nie chodzi mi tutaj o szukanie obiektywnie najlepszej sceny, najbardziej przerażającej, którą komukolwiek byśmy nie pokazali, to on po prostu posika się w majty. Nie, jednego będzie przerażać to, drugiego co innego. Trudno jest znaleźć coś chyba aż tak uniwersalnego. Tak więc zapraszam, zapraszam przed mikrofon, tylko troszkę tutaj jest pajęczyn zebrało, muszę tutaj troszkę posprzątać. Przed Wami Michał Rakowicz. Witam wszystkich w ten Halloweenowy wieczór. Kiedy skóra poprosił mnie o wybór sceny, która najbardziej mnie przeraziła, w pierwszej chwili się zawiesiłem. Za dużo horrorów w życiu widziałem, zatem co tu wybrać, którą scenę wyróżnić. Po chwili przypomniałem sobie jednak wieczór przed swoją studniówką i pierwszy seans omenu Richarda Donera. Zostałem wtedy sam w domu, a film przeraził mnie na tyle, że zaliczyłem niemal bezcenną noc. A może to nie film, tylko niepokój przed imprezą? Nie. Do dziś słuchając genialnej ścieżki dźwiękowej Jerry Goldsmith'a mam ciarki na plecach i trudno mi nawet wybrać z filmu konkretną scenę. Sekwencja na cmentarzu, taś dziecinnym wózkiem, a może sam finał. Wszystkie przerażają mnie tak samo mocno. Rewelacyjne kino, które co ważne bardzo dobrze się starzeje. Aż naszła mnie ochota na powtórny seans. Znikam zatem, a wy uważajcie na siebie w dzisiejszy wieczór. No a ja wam powiem, że nie wiem, co by było, gdyby on wtedy obejrzał Kerry. Hm, chyba bałby się wyjść na parkiet, żeby zatańczyć jakikolwiek taniec z jakąś białą głową. Słuchaliśmy właśnie muzyki do filmu Omen z 1976 roku, oczywiście pod batutą Jerego Goldsmitha. No, człowiek znany z dziesiątek soundtracków, m.in. Obcy Ridley Scotta czy Psychoza 2. Do psychozy, części drugiej jeszcze wrócimy. Natomiast teraz dochodzą mi wieści, że tak bardzo spodobała Wam się ta śluska, opowieść, że chcecie, abym teraz przeczytał Wam jeszcze jedną bajkę, ale już po ślusku. Więc ja Tyruski Przeczytam wam jeszcze jeden tutaj y, opowiestkę krwawo rynku w Niemodlinie. Y, czytum, czytum. Powiadają... <śmiech> nie. Może lepiej nie, bo kiepsko wychodzi mi podrabianie śląskiej gwary. Y, I myślę też, że więcej będzie atmosfery. Jak opowieść o pewnym miejscu w Niemodlinie y, przeczytamy bardziej klimatycznie. Niemodlin jest niedaleko Opola, a więc zachód polski. Pozwólcie jeszcze, drodzy miłośnicy, makabry i horroru, że posilę się, no bo jednak to jest wysiłek. Takie lektorstwo, to, to jest spory wysiłek, to co ja tutaj robię. A mam tutaj termicznie zapakowane oczy trolla autentycznie to są oczy trolla to są oczy trolli autentycznie mówię wam to Wymoję jedną gałkę oczną ona opakowana jest w taką plastikową osłonkę żeby te białka się nie wylały można to kupić w każdym sklepie, 4 zł za to dałem jeszcze nigdy tego nie jadłem nie wiem, czy. Ja, nie wiem, jak to zniosę. Otwieramy to. No naprawdę, to są oczy troll'a. Cztery złote zapaczkę. Wychodzi złotówka za jedno oko. W opakowaniu wybór różnokolorowych źrenic. O! Mm, zapach jest skrzczożerczy. Konsystencja, o matko! Zapewne to jest chyba połowa mojej apteki. Jest to tak miękkie. To jest większe niż kałczuk. To jest, to Zapadają mi się moje palce w tym. Spróbujmy. Mm. O, matko. Nie, lubię żelki, ale... Takiego syfu jeszcze nie jadłem. <śm> biała słonka piankowa. Takie pianki, wiecie, jak Amerykanie... Nad ogniskiem sobie smażą i w środku jakiś kwas, Kuź, ma jakiś cholera krew. Co to jest? Jakiś kwas? Po prostu kwas. Matko. No, no, nie wiem. Da się zjeść, ale tylko chyba raz do roku na Halloween. Nie polecam na co dzień. Ale Jest to fajnie zapakowane w takie plastikowe osłonki, które mają takie nadrukowane, takie czerwone żyłki. I jak w środku jest ta pianka, to wydaje się, że na tej piance są takie żyłki, że te oczy są przekrwione. Jakby trole cały czas siedziały przed monitorem i oglądały norweski film Troll Hunter. O tych gościach, którzy śledzą trolle. Ech, dobrze, a my wracamy do opola. Trwawa ręka w niemodlinie. Powiadają, że w niemodlinie od zamku do kościoła prowadzi podziemny korytarz. Na ścianie przy wejściu od dawien dawna widoczny jest tam tajemniczy krwawy ślad ręki. Podobno zostawił go nieszczęsny jeniec. Bezlitośnie zamordowany przez rycerza, dawnego właściciela zamku. W minionych wiekach okrucieństwo rozbójników było powszechnie znane. A w ponurych, niemodlińskich lochach nie jeden pojmany zginął z wycieńczenia, głodny i spragniony. Mógł z tych oczu spróbować, albo swoje zjeść, albo kolegi, może by przeszły. Okropne by to było jak te żelki, ale by żył. Choć podejmowano wiele prób, śladu ręki nie można było usunąć ze ściany. Kiedyś nawet wyjęto kamienie, na których znajdowała się krew, a na ich miejsce wstawiono inne. Lecz o dziwo to nie pomogło, bo po jakimś czasie świadectwo niegdyś tu dokonanego mordu pojawiało się na nowo. Wielu śmiałków próbowało poznać tajniki podziemnego korytarza na próżno, bo po przebyciu krótkiego odcinka drogi, nagle nie wiedzieć czemu, gasła lampa, którą sobie przyświecali w gęstych, budzących lęk ciemnościach. Nie mogli więc stwierdzić, dokąd prowadzi podziemne przejście a wyjścia na światło dzienne musieli szukać po omacku. Tajemnice zamku w Niemodlinie do dziś pozostały niezbadane. Ciekaw jestem, czy ta historia skłoniła was i zainspirowała do wycieczki. Być może już planujecie, aby za rok spędzić tam właśnie Halloween, trąc szczotką mury, aby zetrzeć z nich krew. Nagrajcie z tego jakieś fascynujące wideo i prześlijcie nam. Zapraszamy do reklamy. No, Please. Leave me alone! No! Ian? Are you alright? Uh, bad dreams, that's all. Let me kiss you. Come with me. It's dark, I know. Can't you hear them? Can you hear it? Can you? It's everywhere. Oh Christ, Mother! No, Mother! No. I think maybe it's for the best. Look at the tiles under your feet. Look under the dust. See all these winding snakes. See these eyes. This mouth. These teeth. I'm going now. Now. No. No, I can't bust it. Bust it all the down. Yeah. Let me go! Please, let me go! Mama, chillers. Żegnamy reklamy. Po strasznej historii z duchami. No, przydałoby się trochę żywej duszy, żywego człowieka. Tak więc zapraszam was teraz na dwóch gości pod rząd. Jako pierwszy, proszę do mikrofonu, zapraszam Szymasa. Jak się domyślacie, fascynata horroru, człowieka, który sporo już tego obejrzał, no i właśnie ciekawi mnie, cóż jego mogło przerazić. Cześć Łukasz, witajcie drodzy słuchacze. Wydarzyło się to już blisko 10 lat temu, ale pamiętam to dosyć dobrze. Miałem jakieś piętnaście lat i udałem się z rodzicami do ich znajomych na jakieś urodziny czy inne imieniny. I wiecie jak to zazwyczaj wygląda, jako dziecko, nastolatek, no człowiek nudzi się po prostu przy stole z rodzicami, więc po godzinie dwóch zazwyczaj u tych znajomych udawałem się do pokoju obok i coś tam pisałem, rysowałem, czytałem. A tego wieczora okazało się, że gospodarze kupili sobie nowy telewizor i umieścili go w tym pokoju. Niewiele myśląc, chwyciłem za pilota, włączyłem telewizor i trafiłem akurat na Dering, krąg. Filmu nie znałem, a grozę ogólnie lubiłem, więc obejrzałem go w całości. Cały film mi się podobał, ale najbardziej zaszokowała mnie scena, w której Samara odwiedza i zabija Noa. Wiadomo, jeżeli bohaterowie odwiedzają jakieś zapuszczone, opuszczone budynki, to jesteśmy pewni, że coś tam się stanie. Ale dopiero, drogi słuchaczu, gdy demon wychodzi z twojego telewizora w biały dzień, to cóż, wiedz, że coś się dzieje. powiedzieć, że ochrzciłeś ich nowy telewizor. Całe szczęście, że gospodarze nie zobaczyli pod ekranem kałuży wody. Aczkolwiek ja nie mam na myśli tutaj wody ze studni. A więc, pokazałeś klasę, przetrwałeś krąg. Gratulujemy! Jest to rzeczywiście przerażający horror, aczkolwiek osobiście mnie bardziej sponiewierała oryginalna pierwsza część, którą oglądałem w małym kinie. I teraz zastanawiam się, jak by tutaj przełożyć motyw wychodzenia potwora z telewizora. No ja bym może do was jestem w stanie wyjść tutaj z mikrofonu i was pozdraszyć. Chyba nie, chyba nie jestem w stanie tego zrobić. Nie jestem w stanie wyjść z mikrofonu, niestety, a może właśnie stety, bo nie chciałbym być na miejscu Samary. A jeszcze w kwestii kręgu to myślę, że przed każdym seansem powinni puszczać intro ze starego serialu Outer Limits, w którym to lektor mówi, prosimy nie dostrajać odbiorników, kontrolujemy wasze umysły. No tak, gdyby ktoś oglądał coś takiego na telewizorze i nagle gdzieś zobaczył kałużę, oj, musiałby dostroić któryś odbiornik, ale na pewno nie chodziłoby o Panasonic. There is nothing wrong with your television set. Do not attempt to adjust the picture. We are controlling transmission. If we wish to make it louder, we will bring up the volume. If we wish to make it softer, we will tune it to a whisper. We will control the horizontal. We will control the vertical. We can roll the image. Make it flutter. We can change the focus to a soft blur or sharpen it to crystal clarity. For the next hour, sit quietly and we will control all that you see and hear. We repeat, there is nothing wrong with your television set. You are about to participate in a great adventure. You are about to experience the awe and mystery which reaches from the inner mind to the outer limits. Teraz goszczę kolejnego gościa. Przed Wami jeden z największych, zarówno pod względem gabarytowym, jak i pod względem zbiorów jego kolekcji, fan pisarza amerykańskiego, niejakiego Stephena Kinga. Witam Huberta Spandowskiego i ciekawy jestem, cóż jego mogło najbardziej przerazić w jakimś horrorze. Witam bardzo serdecznie. Z ogromną przyjemnością goszczę znów w tym studiu. Szczególnie w takim towarzystwie tak zasnej ekipy. Choć jeśli mnie pamięć nie myli, przed rokiem nażarłem się tutaj czegoś wyjątkowo niestrawnego. Mando, to może w tym roku poczęstujesz się oczkiem trola? Także dzisiaj absolutnie niczego nie tykam. Uj, no twoja straca. Najstraszniejsza scena. Tradycyjnie zacznę trochę naokoło. Po pierwsze, ja bardzo boję się horrorów. Czasem jest to paniczny strach, naprawdę blisko granicy i obawiam się, że kiedyś właśnie w taki sposób zejdę na zawał. Może nie tyle boję się samych horrorów, co tego, co przychodzi po nich. Uważam, że nawet słaby horror może mieć przynajmniej jedną scenę, która dwie godziny później, podczas wieczornego spaceru z psem po parku, zejścia do piwnicy czy powrotu do domu... Szczególnie przy dobrej wyobraźni ma szansę urosnąć do czegoś przerażającego. Osobiście nie narzekam na brak wyobraźni, dlatego wielokrotnie miałem prawdziwie traumatyczne przeżycia po obejrzeniu horroru. Często nawet kilka dni po obejrzeniu. Ciekawe ile osób tak ma, ale w moim przypadku bardzo często chodzę wieczorami po domu zapalając podwójne światła. Zapalam w jednym pokoju, przechodząc do drugiego zapalam w drugim i dopiero wtedy cofam się, by zgasić w tym pierwszym. I tak dalej, tak aby ani przez chwilę nie było ciemno. O to witam w moim klubie. Jak jestem w hełmie, a kiedyś bywałem tam bardzo często, to oglądałem horrory głównie z siostrą. I potem musiałem wrócić do siebie. Niby kilkanaście metrów. Ale proszę o was. Najpierw ciemny ogród, mijamy starą fontannę, temat niestworzonych strasznych historii za dziecka, dalej mijamy stary magiel, potem brama, garaż, ciemno także, ledwo ręce widać, no i wtedy już tylko schody, przejść obok drzwiczek do piwnicy, zwykle półprzymkniętych, gabinet dentystyczny, zamknięty gabinet dentystyczny, ciemny gabinet dentystyczny i jeszcze kilka schodów i już w zasadzie jesteśmy na miejscu. I w tym momencie można już tylko pójść sprawdzić majty, czy nie dostarczyło się po drodze jakiejś specjalnej przesyłki. Zastanawiałem się tutaj nad dodaniem odpowiedniego dźwięku. Ale może dajmy sobie spokój. I nieważne jaki horror się przed chwilą oglądało. Każdy staje się wtedy super straszny. Dlatego tak trudno wybrać mi jedną konkretną scenę, bo na przestrzeni ostatnich 20 lat były ich setki. Najbardziej boję się filmów o duchach duchach wszelkiej postaci choć chyba z naciskiem na te japońskie przez bardzo długi okres w życiu katowałem każdy azjatycki horror jaki wpadł mi w ręce i pomimo ogromnej wtórności tego konkretnego podgatunku japońskich horrorów o duchach każdy, każdy przeraził mnie tak że miałem potem ogromne problemy z zaśnięciem, pójściem do ubikacji czy zrobieniem czegokolwiek sensownego przypadki mógłbym mnożyć ale skoro ma być tylko jedna scena, to niech będzie to finał azjatyckiego shootera. Oczywiście widziałem sporo straszniejszych filmów i nie wiem dlaczego akurat ten tak na mnie wtedy podziałał, ale do dziś śmiejemy się z kumplem, z którym byłem wtedy w pokoju, że wiele nie brakłobyśmy połączyli łóżka. Ostatecznie jednak on zasnął po filmie, a ja cholera jakoś nie mogłem. Stwierdziłem, że muszę sobie włączyć na sen coś maksymalnie głupiego, coś z zupełnie innej beczki, by zmienić klimat. I to jest najzabawniejsze. Włączyłem sobie 40-letniego prawiczka, ale to była zima, a nam wtedy średnio grzali w mieszkaniu i co 20 minut musiałem chodzić do kibla na drugim końcu stancji. A to była cholernie długa stacja. I jak dochodziłem do łazienki, przechodząc przez długi, wąski, ciemny korytarz, mijając lustra, jakieś szafy, wnęki, których zawartości nikt nigdy do końca nie zbadał, to byłem na nowo tak roztrzęsiony, że biegiem wracałem do pokoju i do swojej komedii. Obejrzałem wtedy 40 prawiczka dwa razy, zanim wreszcie udało mi się zasnąć. I dlatego właśnie to finał azjatyckiego shootera postanowiłem wybrać jako tę scenę, która wyjątkowo dała mi kiedyś popalić. Choć tak jak powiedziałem we wstępie, przypadki można mnożyć i mógłbym sam nagrać taką godzinną audycję, przejmując ją od skóry, a skoro już przy skórze jesteśmy, to troszkę zgłodniałem, a zatem to najwyższy czas, by się pożegnać z wami i opuścić to przeklęte studio. Dziękuję za zaproszenie. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Dziękujemy i mamy tylko nadzieję, że Mando będzie jadł jakąś kurę i że nie chyci się za swoją skórę. I teraz wypadałoby posłuchać muzyki z filmu Shatter. No ale skoro musi człowiek teraz wyjść z tego studia i wrócić do domu, to gdyby słuchał naszej audycji w drodze powrotnej, mógłby mieć problemy. Więc posłuchajmy czegoś innego. Posłuchajmy krótkiego przerwnika pewnych szaleńców, czyli gitarzysty o pseudonimie John Five. John Five, czyli Muzyka współpracującego z Merlinem Mansonem, kolejnym szaleńcem, przerywnik z filmu Roba Zombiego, którego nie oglądałem. Lords of Salem, nie wiem cóż to może być, nie przypadam za Robem Zombiem, ale 50-sekundowy utwór jako przerywnik sprawdza się doskonale. Słychać tutaj, jakby ktoś piłował. Mamy nadzieję, że Mando w drodze powrotnej nie trafi na jakiegoś maniakalnego drwala. Doszliśmy do momentu, w którym muszę zdradzić swoją scenę, która najbardziej mnie właśnie przeraziła. Wspominałem o psychozie części drugiej i normalnie bade się. No i w sumie było tam ujęcie z dziurką przez klucz, która spowodowała, że podskoczyłem na krześle wraz z całą ekipą na imprezie gdzieś w górach. Jednak to była scena innego typu, taka jump scena przerażająca nagle, uch, wszyscy się wzdrygują, nie wiadomo co się dzieje. Więc zostawmy opis tamtych momentów na inną okazję. A teraz powiem wam. Coś o bardziej mrocznej rzeczywistości. O scenie, po której, kiedy próbowałem zasnąć, będąc w innych górach, no, miałem problemy. Zanim dojdziemy do filmu, posłuchajmy pewnego brytyjskiego twórcy, którego muzyka jakoś związana jest z momentem, o którym będę mówił. No, jestem ciekaw, czy to rozpoznacie. Myślę, okay. do nie, to nie. Miłośnicy Majka Oldfielda poznają dzwony rurowe już po jednej nutce. Dlaczego? William Fritkin wziął ten motyw jako ilustrację do jednej z pierwszych scen filmu Egzorcysta, część pierwsza, nie wiem. Jest to rzeczywiście w jakiś sposób tajemnicze, jednak ci, którzy znają twórczość Michael Twilda i całość Dzwonów Rurowych, wiedzą, że jest to muzyka raczej pogodna miejscami tajemnicza, więc pierwszy raz oglądając Egzorcystę część pierwszą jakoś tak mi się nie zgrywało. A teraz w sumie już w wielu ugruntowała się pozycja tego właśnie motywu tubular bells jako pewnego podkładu do sceny, w której Ksiądz przebrany w czarnym płaszczu, w ciemnym kapeluszu, niczym na jakimś westernie podchodzi do złowieszczej kamienicy, w której czaić się będzie to co najgorsze. I o dziwo nie będę mówił o części pierwszej, choć znalazłoby się tam pełno cudownych, raczej makabrycznych, szokujących momentów. Nie będę mówił też o części drugiej, w której takich momentów znalazłoby się niewiele. Ale będę mówił o części trzeciej. Słuchajcie, już, już jak wspominam te sceny, to robi mi się słabo. Egzorcystę trójkę oglądałem, nie znając dwójki. Oglądałem to w ciemnym domu, chyba w wakacje, na jakimś letnim wyjeździe, w górach. Jeszcze na kasecie VHS z małej wypożyczalni, w której zaladą usługiwał starszy, gruby pan z pokaźną brodą, do której to wypożyczalni wchodziło się niczym do labiryntu. Można było tam e, lawirować pomiędzy różnymi dziwnymi okładkami zakurzonymi, zadrapanymi, a w jednym z narożników była świątynia miłośników horroru. Ja do dziś pamiętam te okładkę Nocy Żywych Trupów. Słuchajcie, jak to wyglądało! Jak to wyglądało! Jak to wyglądało! Ja bałem się wypożyczać te filmy. I powiem wam szczerze, przyznam się, że wszystkich filmów nie wypożyczyłem. Obejrzałem wtedy Langoliery, obejrzałem remake Nocy Żywych Trupów, Zombie 2. Oj, tego nie wypożyczyłem. Och, nie byłem w stanie. Po prostu bałem się. Ale wypożyczyłem egzorcystę trójkę. No, co tam zombie dwa egzorcystę trójkę wezmę, na pewno nie będzie straszny. I właśnie tam była scena, która ścięła całe białko w moim organizmie. Zupełnie nie pamiętam o czym był tamten film. Zupełnie nie wiem jaki jest kontekst tej sceny. Nie wiem nic o tym filmie. Chciałem go zapomnieć. Nie dlatego, że był zły, tylko dlatego, że ta scena, którą mu zaraz przytoczę, tak mnie przeraziła. Ale te scenę właśnie pamiętam, jakbym oglądał ją kilka minut temu. Mowa o scenie, w której kamera jest zamontowana na końcu korytarza. Nieruchomo obserwuje zwykłych ludzi w szpitalu, czy w jakimś przytułku, w kościele. Obserwuje ludzi, którzy już stamtąd wychodzą, zbierają się. I mamy trochę takiej pauzy. No Pauza, podczas której nic się nie dzieje. Wszyscy ludzie wyszli z tego korytarza. I nagle... z jednego do drugiego boku wyłania się i przesuwa się dosłownie przez ułamek sekundy. Jakaś biała postać. Jakby pomnik jakiś taki. Nieruchome, z rękami wyciągniętymi do przodu. Przesuwa się, po prostu. Jest to tak szybkie, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć, co to jest za twór. Dopiero, kiedy zrobimy stop klatkę, to widzimy, że to jest właśnie jakiś pomnik. Jakby był przesuwany na takim wózku. Z jednej strony na drugą. Oczywiście nie widać, że to jest wózek, to się po prostu samo przesuwa z jednej, z, z prawej do lewej strony. Zupełnie nieoczekiwanie. Tak nagle, bez zapowiedzi. Nie wiem, czy pamiętacie tą scenę, ale kiedy ja próbowałem zasnąć w domku, który stał niedaleko ciemnego lasu, Zamykając oczy pod powiekami widziałem tę białą postać. Od tamtego momentu ani razu nie obejrzałem tego filmu. O, nie wiem kiedy zmierzę się z tym tworem jeszcze raz, ale scena jest takim jakby klasycznym chwytem. Teraz ilekroć przechodzę ciemnym korytarzem, to zastanawiam się, żeby czasem ktoś nie wyskoczył. Żeby czasem komuś nie do głowy szybko wracać po kawę czy krawat, którego zapomniał z drugiego pokoju po przeciwnej stronie korytarza. A jako że wy, dzieciaczki kochane, byliście tak grzeczne... Dzisiaj to opowiem wam bajkę na dobranoc, już ostatnią. Będzie to moim zdaniem najbardziej przerażająca opowieść z książki. Śląskie opowieści z dreszczykiem. Oczywiście biorąc pod uwagę, iż nie jest to bardzo przerażająca lektura, może była taka kilka wieków temu, natomiast czy ona was zaskoczy i może choć trochę przerazi? Przekonacie się już za chwilę. Zapraszam was na opowieść, która być może gdyby usłyszał ją sam Edgar Allan Poe, to inaczej wyglądałyby pewne jego nowelki. Zapraszam was na opowieść pod tytułem... O żywcem ZAMUROWANYM DZIECKU! O, kto to znowu puka? Muszę sprawdzić kto idzie. O, witaj, matko! Jaka matko! Co tu się dzieje? Jak... Co to za bałagan? Jaki bałagan? K kilka talerzyków, Z zaraz wszystko po pozmywam przecież! A ja ci nie wierzę i złoję ci skórę! A. A mój! A mój! A mój! A nie A, my, a, my, a, my, a my ty <toddź> już! A Dosyć, A Wystarczy, wystarczy! A ja myślałem, że ty byś nawet muchy nie skrzydziła.